Światoczami Krytyna Witam, witam wszystkich na podcaście Świat Oczami Krytyna No ja może słowem wstępu, dlaczego wybrałem taką nazwę Miałam, ja, właśnie tak Postrzegani są niektórzy ludzie, szczęśliwi Z życia, radośni Ci, co potrafią się cieszyć Z tego, jakie życie jest piękne No właśnie Ja jestem takim człowiekiem I będę prowadził ten post, podcast Co to jest podcast? To są właśnie te dźwięki, które będę publikował w formie odcinków. No, a te odcinki mam zamiar publikować przynajmniej raz w tygodniu. Ale postaram się tak więcej, ponieważ albo mniej, albo no tak nieregularnie. To zależy jak tam wypadnie ze wszystkim. Jak tam z, tą, z tym podcastem, jak to ile ludzi będzie słuchało. Zapraszam do zostawiania oczywiście komentarzy. Tak. A nagrania te będą o tym, co mnie denerwuje, intryguje, szokuje, kurza, co mnie. No, po prostu o tym życiu, co mnie. No, co mnie porusza. Gdy poruszał różne tematy, takie jak reinkarnacja, palenie, picie u nastolatków, jakieś. Zobaczycie zresztą w następnych odcinkach. No, a tak ktoś o mnie może bym powiedział. To ja nazywam się Jakub. Mam 14 lat. No, a mówią na mnie groszek. Dlaczego groszek? Nie wiem. Może dlatego, że jestem mały, niski. Głosik też mam taki, niezbyt 14-letni, ale tak i właśnie mówią na mnie groszek od ilu od pierwszej klasy podstawówki. Ja chodzę do drugiej gimnazjum. To jest się, od 7 lat, czyli połowa mojego życia. Ja połowę życia jestem groszkiem. No, tak to niestety jest. Ale co? Moje hobby. Lubię grać na gitarze. Oglądać, znaczy nie, nie lubię oglądać telewizji. Telewizja to jest wolne ale lubię sobie Discovery obejrzeć. Ciekawe niektóre rzeczy mają. Właśnie. Polecam oczywiście. Co? No to mam parę tam piosenek na gitarze, oczywiście śpiew, wszystko Dużo mam, znaczy mam mało, ale będzie więcej To cóż, to wszystko na dzisiaj, na pożegnanie Mogę zaprosić Was na kolejne odcinki Świata oczami Krytyna Dzięki, na razie